Tak Patrzę w drzwi, czy ktoś nie wejdzie, z przekonaniem, że jest godzina dziesiąta i zaczniemy zaraz nabożeństwo, ale nie widzę, więc chyba wszyscy dzisiaj się spostrzegli, że jest zmiana czasu, więc w porządku. Temat na dzisiaj, czy Bóg się na mnie gniewa? Więc troszeczkę o gniewie bożym. To jak zwykle od definicji zacznę. Gniew, gniew to jest emocjonalna reakcja na niesprawiedliwość, zło. Prawda? My gniewamy się, kiedy ktoś nam coś zrobi nie tak i wtedy budzi się w nas gniew, emocja gniewu. I w hebrajskim słowo określające kogoś, kto ma, kto się gniewa, słowo gniew to jest ktoś, kto ma rozbuchany nozdrza, jak byk. Kojarzymy wściekłego byka i to jest właśnie hebrajskie słowo oznaczające kogoś, kto dyszy z emocji, irytacji. My boimy się gniewu, prawda? Obawiamy się zwłaszcza, jeśli chodzi o gniew Boży. Dlaczego? Dlatego, że z reguły gniew pociąga za sobą karę, jeśli chodzi o Boga, prawda? Ale to zastrzeżenie, jakie powinienem na początku zrobić, jest takie, że my widząc gniew człowieka, czasami przekładamy ten gniew, że on tak samo wygląda u Boga. Ale wiecie, to nie jest tak. Jeśli Bóg się gniewa, to nie jest nigdy niekontrolowany wybuch, to jest zawsze coś pod kontrolą. Amen? Więc Bóg ma, kiedy się gniewa, ma pewien cel w tym. Jego celem jest najczęściej zaprowadzenie sprawiedliwości. Ale wiecie, czasami nosimy obraz gniewnego Boga i ten obraz gniewnego Boga sprawia, że w naszych oczach Bóg jest nieprzewidywalny. I to jest nasza obawa. Czasem jest, mamy taki obraz, bo ja myślę, że to nie jest tak, że większość ma taki obraz, że Bóg się zawsze gniewa. Ja myślę, że, Bóg, że wielu z nas ma taki obraz, że Bóg jest najczęściej do rany przyłóż, ale jak już się rozgniewa, to lepiej mu zejść z drogi. My mamy taki obraz i, i widzisz, nawet jeśli w 90, 99% czasu wierzysz, że Bóg się na, na ciebie nie gniewa, to jeśli choćby jest jeden ten procent wahania, czy Bóg nie mógłby się pogniewać na ciebie, to jest pewien cień na twojej relacji z Bogiem. I skąd taki obraz Boga maluje się w naszych oczach? Wiecie, myślę, że z dwóch takich podstawowych źródeł. Pierwsze to jest nasze doświadczenie. Gdy zdarza się, zdarza się nam coś przykrego, to jeśli jest to pojedyncze wydarzenie, prawda, no to z reguły okej, okay, przypadek, coś tam się zdarzyło w porządku, ale jeśli zdarza się kilka rzeczy naraz, jakaś choroba, może jakiś niespodziewany rachunek, może z, y, dziecko się rozchoruje, jakiś przykry wypadek, konflikt, zadajmy sobie pytanie, co jest z tym Bożym błogosławieństwem, o co biega, czy może Bóg się na mnie gniewa zaczynamy przeszukiwać nasze, naszą przeszłość, to, co żeśmy zrobili, złego, niewłaściwego. I wiecie, jest tak, że najczęściej coś znajdziemy zawsze. Z bardzo prostego powodu jesteśmy niedoskonali. I możemy sobie wyinterpretować w ten sposób, że Bóg się na nas gniewa. A jeśli wierzymy, że Bóg się na nas gniewa w jakikolwiek sposób, to wiecie, my do zagniewanej osoby nie mamy zbyt wiele chęci, żeby się zbliżyć. Gniewny Bóg nam się wyłania również z Pisma, zwłaszcza z pisma Starego Testamentu, tylko wiecie, to jest niewłaściwe spojrzenie na, na, na Stary Testament, bo owszem, o gniewie Boga w Starym Testamencie jest mowa około 330 razy, więc całkiem dużo, prawda? My czytamy, że zapłonął gniew Pana i wiecie, to, tam różne takie dzikie historie się działy, typu, że Bóg się rozgniewał na 3000 tysiące ludzi i tysiące ludzi zginęło w jednym momencie, zapłonął gniew Pana. 3000 tysiące osób aut. I widzimy na przykład, przykład Uzy, kiedy, wiecie, transportowano Arkę, Arka gdzieś tam podskoczyła na wyboju, kiedy Uzza chciał tą Arkę poprawić, zapłonął gniewu Pana i, i zabił Uzzę. Wiecie, kiedy my czytamy takie historie, to rodzi się w nas takie pytanie, prawda? No, że łatwo jest Boga rozgniewać, tak? Czytając takie historie. I stąd bierze się nasz obraz, ale wiecie, ja nieprzypadkowo zatytułowałem, czy Bóg się na mnie gniewa. Na mnie, na człowieka XXI wieku. Te wszystkie przykłady Starego Testamentu dotyczyły Starego Przymierza. I wiecie, to jest oczywiście, to też jeszcze jest kwestia taka, że Bóg pozornie łatwo się gniewał. Gdybyśmy się wgłębili w, w Stary Testament, nie mamy na to czasu, okazałoby się, że wcale tak nie było, że Bóg na krótko się gniewał, jeśli już. Ale mamy dalej to pytanie, czy Bóg czasem się na mnie gniewa, narodzonego na, nowego, na nowo wierzącego? I drugie pytanie, czy Bóg się gniewa na ten świat, na ludzi niewierzących, na ludzi innych religii i tak dalej i wywiera na nich swój gniew? Wiemy, że żyjemy w erze Nowego Przymierza, którym Jezus nazwał rokiem Wiecie w ogóle, jeśli chcemy zacząć od czegoś, jeśli chodzi o czytanie Biblii, to zacznijmy od, od listów, od dziejów apostolskich, od Nowego Przymierza. Z taką też uwagą, że na przykład Ewangelie to były jeszcze czasy Starego Przymierza, mimo że umieszczone w Nowym Przymierzu i też na ten kontekst musimy zwrócić uwagę, że owszem Jezus przyszedł i zaczął zakładać zręby Nowego Przymierza, ale samo Nowe Przymierze dla nas rozpoczęło się, różnie wiecie się to interpretuje, ale między Ostatnią Wieczerzą a wylaniem Ducha Świętego. Wtedy rozpoczęło się czas Nowego Przymierza. Ale Jezus, przychodząc do Izraela, wiecie, bo to przychodziło stopniowo. Jezus, Biblia mówi, że Jezus został posłany do owiec Izraela, prawda? Jezus pewnego razu stanął i ogłosił z księgi Izajasza, że oto zaczął się rok łaski Pana. I urwał ten cytat, pamiętacie, o tym mówiłem. Bo w Izajaszu pisze rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. A Jezus mówi tylko o roku łaski Pana. I rok łaski Pana... Wzięty ze starego test przymierza, rok jubileuszowy zdarzał się co 50 lat w Izraelu i w tym roku niewolnicy odzyskiwali wolność, w tym roku darowano długi dłużnikom, w tym roku rodziny odzyskiwały swoją utraconą dziedziczną własność, w tym roku też darowano przestępcom kary. Więc to ten rok łaski Pana, który Jezus ogłosił, trwa do dziś. O tym musimy pamiętać. I wiecie, jak czytamy się w Pismo Święte w Nowego Testamentu, okaże się, że słowo gniew, organ greckie, występuje niewiele razy. Na przykład w Ewangeliach tylko sześć razy. Wy pamiętacie, żeby Jezus coś mówił o gniewie Ojca? Wiecie, słowo gniew pierwsze, które znalazłem, to w Marka 3,7 i Łukasza 3,7, Jan Chrzciciel mówił o przyszłym gniewie do faryzeuszy, prawda? Tylko wiecie, Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu, dobrze o tym wiedzieć. On był tym, który jakby zamykał Stare Przymierze i ogłaszał nadejście nowego Przymierza, nadejście Mesjasza. Dalej, Jezus, jeśli mówił o gniewie, to mówił w przypowieściach, na przykład o gniewie króla w Mateusze 22, 7. Mówił też o gniewie nad Izraelem, który dotyczy przyszłości, który jeszcze się nie nadszedł, jeszcze się nie stał i nie zdarzył. Kiedy mówił o czasach eschatologicznych. Jezus, owszem, rozgniewał się, jest mowa o gniew, jego gniewie, w momencie, kiedy faryzeusze byli oburzeni tym, że Jezus chciał kogoś uzdrowić. Jezus w tym momencie gniewnie spojrzał, kontekst był taki, wiecie, no jak możecie, jak możecie zabraniać kogoś uzdrawiać w sabbat? Jeśli chodzi o wypędzenie kupców ze świątyni, wiecie, tam, owszem, to wygląda gwałtownie, ale tam nie ma słowa gniew. Tam jest słowo żarliwość, o dom twój pożera mnie, więc ja myślę też, że Jezus miał po prostu na celu to, żeby dom Ojca był domem modlitwy. I, i wiecie, my mamy takie wyobrażenie, że Jezus, wiecie, rozgrzane oczy i tak dalej, wiecie, ale Biblia wcale tak, tak, o tym nie mówi, owszem, e, wziął powrózki, więc wydaje mi się, że był zdecydowany, ale niekoniecznie Biblia mówi, że Jezus się w tym momencie gniewał. I wiecie, cała służba Jezusa to była służba łaski, która prezentowała przystępnego Ojca i która nie mówiła o gniewie Boga, która dała ofertę łaski, a nie ofertę gniewu. I całość dokorzał, dokonało, Jezus dokonał na krzyżu, gdzie cała furia Bożego gniewu za twój, mój grzech, przeszły, teraźniejszy i przyszły, się wypełniła. Sprawiedliwość Boża została zaspokojona na krzyżu. Dlatego Bóg dziś się na ciebie nie gniewa. Kiedy narodziłeś się na nowo, przeblekłeś się w Chrystusa. Zewnętrznym tego wyrazem jest chrzest, który jest, mówi, Biblia mówi, że to jest przeobleczenie się w Chrystusa. Od tego momentu, kiedy stoisz przed Ojcem, Bóg patrzy na ciebie i widzi Jezusa. Czy kiedykolwiek Bóg gniewał się na swojego Syna, na Jezusa? Nie. Bóg powiedział, to jest Syn mój umiłowany, w którym mam podobanie. I tak samo Bóg widzi Ciebie. I On ani przez łamek sekundy na Ciebie się nie gniewa. Nawet jeśli coś, coś niewłaściwego zrobisz. Wiecie, kiedy masz taki sposób myślenia, to zupełnie stawia Cię w innym miejscu w momencie, kiedy zmagasz się z grzechem, z problemem, że Bóg cały czas jest po Twojej stronie. Nie gniewa się na ciebie przez pół sekundy. I to stawia cię w zupełnie innym miejscu. Jeśli słowo gniew w listach występuje siedem razy w liście do Rzymian i osiem razy w apokalipsie Jana, będziemy o tym jeszcze mówić, natomiast ze trzy, cztery razy w pozostałych listach, to wiecie, symptomatyczne jest. Jak niewiele listy mówią, o gniewie. I jeszcze, jeśli chodzi o list do Rzymian, przede wszystkim, kiedy jest mowa tam o gniewie Bożym, tyczy się przyszłości, więc tego czasu sądu i czasu, kiedy tuż przed przyjściem Jezusa. Wtedy, okej, okay, wyleje się gniew Boży, ale to nie jest dziś. Efezjan 2,3 na przykład czytamy, że kiedyś byliśmy z natury dziećmi gniewu. Kiedyś. Nowe narodzenie, ofiara Jezusa, sprawiły, że przestaliśmy być z natury dziećmi gniewu, a jesteśmy dziećmi umiłowanymi. W liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale jest mowa o dwóch rodzajach ludzi na ziemi. Biblia jednych nazywa, nazywa naczyniami gniewu, drugich naczyniami zmiłowania. W ogóle koncepcja biblijna, jeśli chodzi o naczynia, to jest taka, że, że naczynie, jeśli chodzi o człowieka, to nie jest bezwolny dzbanek, wiecie. Tylko naczynie według koncepcji biblijnej jest naczyniem, które ma wpływ na to, jakim naczyniem będzie. Czytamy w Starym Testamencie o frustracji Boga, o frustracji jakby garncarza, że naczynie mu się wyrywa z rąk. Bóg chce go kształtować, a naczynie ciach ucieka, prawda? I to jest koncepcja naczynia i dlatego też, kiedy jest mowa o naczyniach gniewu i naczyniach zmiłowania, to ty masz wpływ na to, jakim naczyniem będziesz, jeśli rodzisz się na nowo, nawracasz się, stajesz się naczyniem zmiłowania i nim jesteś na wieki. Ludzie, którzy nie, nie przyjęli Ewangelii, są naczyniami gniewu, ale wiecie, to nie znaczy, że Bóg ten gniew na nich wywiera dzisiaj. Jeśli czytamy Ewangelię Jana 3,36, to jest kolejny szósty werset w Ewangelii, gdzie jest mowa o gniewie Bożym, czytamy 3.36, Ewangelia Jana. Tam jest, wiecie, ten fragment, tak Bóg umiłował świat, ten znany. I prawda jest też taka, że w pobliżu jest parę innych wersetów również. Kto wierzy w Syna, marzy w odwieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim, ale wiecie, kto, że ciąży nad kimś gniew, nie znaczy, że ten gniew jest wywierany. To jest tak jak z wyrokiem jakby, prawda, śmierci. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych, kiedy się wykon... ktoś jest skazany na śmierć, wyrok nie jest od razu wykonywany, prawda, tylko taki ktoś jest, czeka w celi śmierci i to jest czas na to, żeby jeszcze jakoś dokładniej zbadać sprawę, to jest czas na to, żeby ewentualnie uzyskać ułaskawienie. I wiecie, różnica jest taka, że w 99, wiecie, bo tam skazanie spisze list czy do guber gubernatora, czy do prezydenta, i w 99%,9% otrzymuje odmowną odpowiedź. Tu różnica jest taka, że każdy skazaniec może zostać ułaskawiony, więc gniew nie jest na nikim wykonany. To, że ktoś jest znaczeniem gniewu, nie oznacza, że Bóg będzie na nim wywierał gniew dzisiaj. Ma czas do tego, aby przyjść do niego. Biblia też mówi, że jesteśmy zachowani od przyszłego gniewu. Na przykład Rzymian 5.9 mówi, że tym bardziej teraz, usprawiedliwi krwią Jego, zachowani będziemy od gniewu. To jest cały czas to, o czym mówiłem, że jeśli mowa jest w Nowym Testamencie o gniewie, to tyczy się on przyszłości, nie teraźniejszości. Nie jutra. Ale odległej przyszłości, kiedy Bóg będzie sądził ten świat, kiedy nas już nie będzie, kiedy będziemy zachowani od gniewu, również od tego właśnie rodzaju sądu. Również 1 Tesaloniczan 1.10 mówi, że Jezus ocalił nas przed nadchodzącym gniewem i że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. 1 Tesaloniczan 5.9. Więc gniew nie jest naszym przeznaczeniem. Ani dzisiaj, ani jutro, ani kiedykolwiek. Wiecie, bo my czasami też czytamy na przykład w Koryntian 10, 22, tam pisze, w, w Biblii Warszawskiej jest przetłumaczone, czy chcemy pobudzać Pana do gniewu. Wiecie, tyle tam, że tam nie ma słowa gniew. Tam jest słowo parazeloumenty, tam jest słowo zazdrość. Więc ewentualnie, jeśli grzeszysz i, i to wykonujesz pewnego rodzaju grzechy, tam jest mowa o bałwochwalstwie po prostu. że ktoś składa ofiary boczkom, to możesz Boga... Pobudzić do zazdrości, ale nie do gniewu. A wiecie, to jest istotna różnica, ponieważ gniew pociąga za sobą karę, a zazdrość nie. Tak więc nic, cokolwiek się dzisiaj złego w Twoim życiu wydarza, nie jest wyrazem gniewu Boga za Twój grzech. To może być owszem konsekwencja Twojego niewłaściwego czynu, po prostu sam na siebie to sprowadzasz, to może być konsekwencja czyjegoś grzechu, to może być też po prostu konsekwencja tego, że żyjemy w, w takim, a nie innym świecie, niedoskonałym, skażonym, wypełnionym grzechem i, że tak powiem, od czasu do czasu my w tym się też ubabramy. Bóg ma zawsze o Tobie takie samo zdanie to jest mój syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana. Czy Bóg teraz gniewa się na świat? Bo wiecie, my czytamy na przykład, Rzymian 12, 19, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, tak? No i wiecie, my komuś mówimy o Bogu, ten ktoś nas obśmiewa, nie przyjmuje tego, o, nas to rusza, prawda? I bądźmy szczerzy, nie rusza nas to, że, że ktoś odrzuca Boga, tylko, że ktoś odrzuca nas z tym, co mówimy. I mówimy, Bóg cię ukaże. Bóg się będzie na ciebie gniewał. Wiecie, i oczekujemy, że ta osoba zaraz, nie wiem, padnie trupem albo coś się stanie, ona odchodzi od nas i jej się dobrze żyje. Bo owszem, pomsta należy do Boga, gniew należy do Pana, ale On to zrobi w swoim czasie. W czasie, kiedy ktoś stanie przed Jego tronem. I jeśli przez te lata nie przyjmie Jego oferty nawrócenia, no to później się to skończy pewnymi konsekwencją gniewu. To, że zdarzyła się na przykład traged tragedia World Center, niektórzy mówią, że to był gniew Boga, sąd Boga nad Ameryką, nic takiego. Wiecie, kiedy ktoś takiego coś mówi, to przypisuje dzieło diabła Bogu, to nigdy nie jest właściwe. Owszem, to co się zdarzyło tam, to w pewnym sensie była konsekwencja na przykład działania rządu Stanów Zjednoczonych, która skupiła się na niewinnych ludziach, ale to nigdy nie było wyrazem gniewu Boga, Bóg nie miał z tym nic wspólnego. Również katastrofy naturalne nie są wyrazem gniewu Boga na bezbożnych. Ja wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem kiedyś o Lizbonie, która w 755 roku przeżyła trzęsienie ziemi, tsunami, fale katastrof. Wiecie, myk był taki, że Lizbona była z jednym z najpobożniejszych miast w Europie wówczas. I zdarzyła się taka rzecz i to, to wiecie, zbudziło pewne pytania. Niektórzy mówili, że to był wyraz gniewu Boga na Lizbonę, zginęło bodajże od 30 do 90 tysięcy ludzi, straszna tragedia, ale wiecie, Bóg nie miał z tym nic wspólnego, to nie był gniew Boga, wiecie, ja czytałem troszeczkę o tej Lizbonie, tam ratowali się tacy ludzie, takie szuje, że sobie człowiek może pomyśleć, gniew Boga? No to Bóg się pomylił. Tak więc żadne tego typu katastrofy nie są wyrazem Boga, nie, nie są wyrazem gniewu Boga i kiedy mówimy coś takiego ludziom niewierzącym, że Bóg dzisiaj się na nich gniewa, to nie mówimy prawdy. Owszem, możemy mówić, że Bóg kiedyś może okazać gniew i kiedyś okaże, ale to nie jest jeszcze dzisiaj. Dziś jeszcze jest ten czas, wiecie, apostoł Piotr porównywał to do Noego i Arki. Dziś jeszcze jest ten czas, kiedy Arka jest otwarta i każdy może do niej wejść. Przyjdzie taki czas, kiedy drzwi Arki się zamkną ale dzięki Bogu to jeszcze nie dzisiaj. I wtedy, kiedy drzwi tej Arki się zamkną, nas już tu nie będzie. Jezus przyjdzie po swój kościół i zabierze go do siebie. I dlatego też Apokalipsa, objawienie Jana, to jest wyróżniająca się księga, prawda, w Nowym, Nowym Przymierzu. Tam czytamy o gniewie Boga, tam czytamy o gniewie baranka i tam czytamy o tych wszystkich strasznych rzeczach, które wydarzą się na ziemi i które by, będą wówczas wyrazem gniewu Boga. Za to wszystko, co człowiek przez w, w całej historii złego zrobił. Tyle, że nas już wtedy nie będzie. To jest właśnie to, kiedy Jezus mówił, że urwał ten cytat, że ogłosił rok łaski Pana, tylko w jest mowa, jest i dzień pomsty naszego Boga. Ten dzień pomsty naszego Boga to będzie właśnie to wszystko, ten dzień gniewu, który jest przenośnym dniem, to będzie okres kilkuletni, który wydarzy się to, co jest opisane od czwartego rozdziału Apokalipsy świętego Jana. Ale dziś jeszcze się tego nie, zdarzy, to nie zdarzyło. Ale dziś jeszcze jest czas łaski. Dziś jeszcze, jeszcze jest szansa dla każdego, kto nie, jeszcze nie przyjął Bożej oferty, nie przyjął ofiary Jezusa, na której dokonał się gniew Boga. Krzyż Jezusa jest jak piorunochron, który nas chroni przed gniewem Boga. I pamiętaj o tym zawsze, kiedy wpadnie Ci do głowy pytanie, czy Bóg się na mnie teraz gniewa. Niech stanie Ci przed oczami ten ochron. Bóg się na Ciebie nie gniewa ani przez pół sekundy. Nawet jeśli zrobisz coś takiego, za co sam siebie byś potępił na wieki. Okej, okay, prawdopodobnie będziesz doświadczysz tego konsekwencji. Albo może i nie. Bądź wtedy pewien, że Bóg się na ciebie nie gniewa. On dalej ma w stosunku do ciebie takie nastawienie, jakie zawsze miał, odkąd stałeś się jego dzieckiem. Takie samo nastawienie, jakie miał do marnotrawnego syna, kiedy przyszedł. Wiecie, to nie jest powiedziane, że marnotrawny syn to jest tylko osoba niewierząca. Czasami my się znajdziemy w takiej sytuacji, że jesteśmy blisko tego marnotrawnego syna, i bądź właśnie tego pewien, że Bóg przez, ani przez chwilę się na ciebie nie gniewa. Wiecie, my mamy ciągle ten problem, o którym Jezus mówił. Jakże, jeśli wy umiecie dobre dary dawać dzieciom, o ileż bardziej, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da dobre dary tym, którzy Go proszą. My mamy, wiecie, często właśnie tego o, o, o koncepcję gniewnego Boga, gniewnego ojca. Oczywiście on jest ojcem, który ma autorytet, ale on nie jest gniewnym ojcem. On jest Abba Ojcze. Abba, wiecie, to jest, to jest takie pewne zdrobnienie, które można przetłumaczyć najdroższy ojciec. Możemy być jednego pewni, że Bóg się na, mnie, na nas nie gniewa, że Bóg się na ciebie nie gniewa. Więc jeśli zadasz sobie pytanie, czy Bóg się na mnie gniewa, odpowiedz sobie ani przez sekundę. Amen.